zorganizować. Tyle było przeszkód i w Polsce, i w Rosji. Cała tradycja porozbiorowa, święcona stale w obchodach listopadowych i styczniowych, była przeciw tej polityce. Była to, co prawda, tradycja klęsk, tradycja stopniowego likwidowania sprawy polskiej. Myśmy wszakże tak odbiegli od innych narodów, że święcimy klęski, gdy tamte święcą zwycięstwa. Gorsza, że autorowie klęsk umieją przemawiać jak mistrzowie. Pamiętam raz w gronie emigrantów z 1863 roku za granicą. Ostro napadano na mnie za kierunek mojej polityki. Jeden z nich, szanowany zresztą antykwariusz Bukowski ze Sztokholmu, zawołał Myśmy inaczej działali w 1863 roku. Innymi drogami szliśmy do niepodległości. Aleście nie doszli, odpowiedziałem. Ten, kto przegrał, nie ma prawa żądać, żeby go naśladowano. Przeciw tej polityce była psychologia szerokich kół społeczeństwa, ich wstręt, ich nienawiść do Rosjan. Zwłaszcza każdy z nas, którzyśmy przechodzili szkołę apuchtinowską, o ile wyniósł z rodziny tradycję polską i podstawy polskiej kultury, wchodził w życie z chorobą na Moskala, jak to Żeromski nazwał w jednym ze swych wcześniejszych utworów. Był to rodzaj psychozy, rozwiniętej pod wpływem cierpień moralnych w szkole, w której na każdym kroku poniżano godność ludzką, obrażano uczucia narodowe, plwano na to, co dla nas było święte. W miarę wszakże jak człowiek mężniał, jak charakter jego krzepu, otrząsał się z choroby i musiał z niej wyrosnąć, jeżeli chciał o położeniu Polski logicznie myśleć, z zimną krwią działać jeżeli chciał dawać rodakom wskazania polityczne. Niewola wychowuje niewolników. Niewolnicy bywają albo ulegli i posłuszni, albo zbuntowani. Zbuntowani umieją tylko szukać zemsty na swych panach, ale ani walczyć o wolność, ani żyć w wolności nie umieją. Pozostają zawsze niewolnikami W naszym kraju niewola tak długo trwała i tak była ciężka Że wytworzyła liczne zastępy niewolników I uległych, i zbuntowanych Iluż to ludzi mieliśmy, co umieją się tylko kłaniać Tylko szukać łaski, czy to u jednego pana Czy u innego, który na jego miejsce przyszedł Ilu takich, co się zaprzęgali do służby innemu panu, żeby się zemścić na poprzednim. Ilu wreszcie, którzy nie umieli myśleć o Polsce, jeno o tym, jakby Moskalom zaszkodzić. Wszystko to niewolnicy. Mniejsza o to, że w połowie zbuntowani. I jako niewolnicy nie byli zdolni do tworzenia wolnej Polski. Nie lekceważyłem sobie tej psychologii. Wiedziałem, że walka z nią będzie bardzo ciężka. Przewidywałem, że i na swoich, na towarzyszy pracy nie zawsze można będzie liczyć, że w chwilach większej próby zabraknie im odwagi do przeciwstawienia się psychice środowiska. Ale trzeba było iść naprzód, bo czasu do stracenia nie było. Trzeba było krok za krokiem Robić wyłomy w zakorzenionym sposobie politycznego myślenia, o ile je można było nazwać politycznym. Trzeba było po zdobyciu jednej pozycji sięgać natychmiast po drugą, bo życie nie czekało. Wypadki zaczęły iść szybko, jedne po drugich. Wywoływało to niezadowolenie nawet wielu ludzi we własnych szeregach, którzy narzekali, że nie ma czasu należycie przetrwać jednego, a już się im coś nowego podaje, że w tym pędzie naprzód nie ma chwili odpoczynku. Wywoływało też odszczepieństwa i ze zwolenników robili się najzaciętsi przeciwnicy. Walkę o organizację myśli politycznej kraju. Zaostrzał niepomiernie udział w niej Żydów, zwłaszcza tych Żydów, którzy przemawiali jako Polacy. Żydzi mieli swoje porachunki z Rosją i pragnęli przede wszystkim jej zniszczenia, co nas zresztą wcale nie dziwiło. Ale te porachunki nas nie obchodziły. Myśmy mieli przed oczami sprawę polską, a nie żydowską. Oni wszakże nie chcieli dopuścić do tego, żeby Polacy mieli swoją politykę polską, nie liczącą się z celami żydowskimi i używali wszystkich swoich wpływów, a mieli niemałe w różnych obozach polskich, żeby nas zwalczać, żeby plany nasze unicestwić. Widzieliśmy, że jeżeli się wpływu żydowskiego na myśl polską nie złamie, Będziemy musieli przegrać I jeszcze raz przegrać Polskę. To nas zmusiło do uzupełnienia naszej polityki akcją przeciwżydowską, jakkolwiek zdawaliśmy sobie sprawę z tego, co to znaczy w dzisiejszych czasach. Nietrudno było widzieć, że to prostuje naszą politykę wewnątrz, ale ją na zewnątrz komplikuje. Jednak bez tego bylibyśmy nie zdołali polityki naszej zorganizować i nie mielibyśmy dziś Polski, a przynajmniej takiej, jaką mamy. Był jeszcze jeden czynnik z naszą polityką walczący, potężny, jakkolwiek dla szerokiego ogółu niewidoczny. Były to wpływy niemieckie w Polsce. Nie tak silne jak w Rosji. Niemniej przeto trudne do zwalczenia, nie dające się usunąć. Wreszcie do największych przeszkód, jakie ta nowa myśl polityczna spotkała na swej drodze, należał kierunek polityczny, który w okresie popowstaniowym nabrał w Polsce dużego wpływu. Kierunek nazwany ugodowym. Skupiał on ludzi posiadających pewną kulturę polityczną. Rozporządzających sporymi środkami i mających stosunki poza krajem, ludzi mogących oddać niemałe usługi polityce polskiej. Ale kierunek ten wyrzekał się polityki ogólnopolskiej. Usiłując być trzeźwy, daleki od wszelkich mrzonek, a nie rozumiejąc nowych czasów i nie zdając sobie sprawy z istotnego położenia sprawy polskiej, nie widział on w dziedzinie politycznej nic innego do zrobienia, jak tylko stanąć w każdym zaborze na gruncie lojalności wobec państwa, starać się o dobre stosunki z koroną i z rządem i tą drogą osiągać stopniową poprawę położenia Polaków. Gdyby kierownicy tego obozu byli rozumieli, że to jest rola skromna, drugorzędna, w której można pewne usługi oddać krajowi, ale że poza tym jest coś o wiele większego, mianowicie sprawa polska jako całość i polityka, która tą sprawą musi kierować, nie byliby narobili tyle szkody. Ale oni zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie Bili w wielki dzwon, ogłaszali wyrzeczenie się wszelkich szerszych celów, a swoje wskazania podawali jako jedyne, mające się stać naczelnymi regułami kierowniczymi dla całego narodu. A nie była to tylko taktyka, przybrana ze względu na obce rządy. Nikt tyle wysiłków nie użył, żeby zwalczyć rodzącą się myśl polityczną w Polsce, żeby ją przedstawić jako niebezpieczne szaleństwo i nie tylko przed swoimi, ale i przed obcymi. I trzeba stwierdzić, że z żadnej strony nasza polityka nie spotkała tyle przeszkód do ugruntowania się w społeczeństwie i do rozwinięcia skutecznej akcji na zewnątrz. W końcu, gdy wybuchła wojna, obóz ten do dna się rozszczepił. Jedni zachowali lojalność względem Austrii, inni względem Rosji. Pierwsi weszli w sojusz z organizatorami Legionów, drudzy zaś z nami. Ten obóz właśnie ponosi główną odpowiedzialność za to, że gdy rozwój wypadków przyniósł warunki dla szerokiej akcji polskiej skierowanej do odbudowania państwa, Polska na tę chwilę była tak słabo przygotowana. On jest odpowiedzialny za to, że dla wielu Polaków i to w sferze kulturalnej, oświeconej, dla tych właśnie, którzy ulegali wpływowi jego nauk, odbudowanie Polski było faktem całkiem nieoczekiwanym. Jeszcze jedno słowo. Mówiąc o początkach nowoczesnej polityki polskiej, o założeniach z jakich wyszła, o wysiłkach myśli, i pracy organizacyjnej, które do niej doprowadziły. Nie mam zamiaru sugestionować czytelnika, że jest ona wytworem jakiegoś szczególnego politycznego geniuszu. Nie. Jest ona tylko owocem bezinteresownej miłości ojczyzny, zdrowego rozsądku, no i trochę energii. Może najważniejszą rzeczą była tu bezinteresowność nakreślić sobie plan na dużą odległość i wykonywać go konsekwentnie bez względu na to, że owocu wysiłków może się nie będzie za życia oglądało mogli tylko ludzie myślący nie o tym czym oni będą jakie stanowiska zajmą jaką karierę zrobią jeno o tym co będzie z Polską tej pracy w której trzeba było zwalczać tyle przeszkód we własnym społeczeństwie, mogli się oddać tylko ludzie nie dbający o popularność, o zaszczyty, o hołdy. Ze wzruszeniem dziś wspominam ten długi okres pracy i ten zastęp ludzi cichych, nierozpieranych żadnymi ambicjami, z zaparciem się siebie, często z poświęceniem dobra swych rodzin, z niebezpieczeństwem osobistym pracujących i walczących, na swych placówkach, z jedyną, ale wielką nagrodą za swe wysiłki. Z poczuciem, że spełniają swój obowiązek. Część druga. Od wojny rosyjsko-japońskiej do wojny światowej. 1904-1914 oraz rozwój polityki polskiej i walka o jej samoistność. Rozdział pierwszy. Wojna japońska i kryzys rosyjski. Już pod koniec 1903 roku wojnę rosyjsko-japońską uważano za nieuniknioną. Dla nas oznaczało to początek nowego okresu, otwierało widoki wznowienia kwestii polskiej. Nie mam tu na myśli samej wojny. Dla ludzi mających jakie takie rozumienie rzeczy politycznych było jasne, że wojna na Dalekim Wschodzie nie może podnieść kwestii polskiej. Nie może wywrzeć na nią żadnego bezpośredniego wpływu. Wojna wszakże w owej chwili, zwłaszcza zakończona niepowodzeniem, oznaczała dla Rosji wewnętrzny kryzys polityczny, prowadzący za sobą zmianę ustroju państwa. Już na kilka lat przed wojną absolutyzm rosyjski ujawniał silne oznaki degeneracji. Ustrój państwa psuł się szybko od samej góry. Rząd właściwie jako całość nie istniał. Istnieli poszczególni ministrowie, rywalizujący o wpływy, wydzierający sobie nawzajem władzę, intrygujący, podkopujący się jeden pod drugiego. Polityka rosyjska była wypadkową tych walk i tych intryk, Stąd brakowało jej jednolitości i konsekwencji. Temu stanowi rzeczy sprzyjały jeszcze właściwości charakteru Mikołaja II. Trzeba było, żeby właśnie ta krytyczna dla Rosji doba zastała na jej tronie człowieka najmniej stworzonego na monarchę. Czuły mąż i ojciec, zajęty więcej rodziną niż państwem, arystokrata do szpiku kości, nawet w lepszym znaczeniu tego słowa, bo posiadający poczucie honoru i potrzeby uczciwości w polityce, ale mający wyraźny wstręt do ludzi nowych, słaby i nieśmiały, ulegający łatwo wpływom, a jednocześnie nieufny, bojący się ludzi mocnych, bo mu działali na nerwy. Nie był zdolny do wytknięcia sobie jakiejkolwiek linii politycznej, a nie umiał się oddać w ręce jakiegoś jednego męża stanu, który by te linie mógł dać Rosji. Uginał się pod ciężarem swego fikcyjnego samowładztwa, ale uważał je za dziedzictwo, które miał obowiązek nienaruszone przekazać swemu następcy. Postawiony pomiędzy dwa śmiertelne niebezpieczeństwa. Jedno idące od ulicy, drugie czyhające z wnętrza pałacu, gdyby się chciał do ulicy zbliżyć. Jedno gotujące mu koniec Ludwika XVI, drugie grożące losem jego własnego prapradziadka Pawła. Żył w nieustannym strachu nie tyle może o siebie, ile o swą rodzinę co robiło go zamkniętym w sobie mistykiem, religijnym, a bardziej jeszcze przesądnym. Kazało mu szukać oparcia poza światem widzialnym i dawało łatwy dostęp do niego szarlatanom. Jedna z najtragiczniejszych postaci na tronie, nie będąc ani zły, ani głupi. Stał się Mikołaj II nieszczęściem Rosji. Przy takim rządzie i przy takim monarsze Rosja miała osiągnąć to, co w polityce można było nazwać rozwiązaniem kwadratury koła. Dokładano wszelkich wysiłków i to z niemałym powodzeniem, dzięki talentowi Wittego, ażeby zrobić Rosję wielką potęgą przemysłową i handlową. Jednocześnie zaś chciano zachować nietknięty jej ustrój autokratyczny. Chcąc obudzić i zorganizować siły gospodarcze państwa, rząd sam musiał robić rzeczy podkopujące autokratyzm, jak na przykład powołanie do życia przez Wittego komitetów rolniczych w całym państwie i zażądanie od nich opinii o potrzebach gospodarczych Rosji. Właśnie te komitety ośmieliły koła umiarkowane społeczeństwa rosyjskiego, i zorganizowały ich opozycję przeciw systemowi rządzenia. Na krótko przed wybuchem wojny ruch rewolucyjny, dążący do radykalnego przewrotu społecznego i politycznego, po względnej ciszy wzmógł się znowu. Zaczęły się znów zamachy na dygnitarzy państwowych. W tych warunkach było rzeczą niewątpliwą, że Rosja przez tę wojnę nie przebrnie bez wewnętrznych wstrząśnień i przekształceń. Przewidując to, trzeba było mieć plan polityki polskiej, wiedzieć, czego z tych zmian dla sprawy polskiej oczekiwać można, do czego się dąży, jakie drogi działania przed nami się otworzą. Łatwo było zdać sobie sprawę z tego, że przekształcenie ustroju politycznego Rosji, zbliżającego go do ustrojów zachodnich, otwiera przed nami nowe stadium polityki polskiej, mianowicie możliwość uruchomienia i zorganizowania politycznego głównej części narodu, wyprowadzenia jej na widownię polityczną, zaprawienia w walce o prawa narodu i przy niejednolitym składzie państwa rosyjskiego i wyższości cywilizacyjnej Polski nad Rosją, stopniowego uniemożliwienia doprowadzenia do absurdu rządów rosyjskich w Polsce. Rozumieliśmy, że im prędzej to będzie szło, tym rychlej przyjdzie wznowienie kwestii odbudowy państwa polskiego. To była jedyna droga do przybycia. Droga jedynie prowadząca do celu, o ile odbudowanie Polski nie miało przyspieszyć niezależny od nas rozwój wypadków polityki międzynarodowej. Tak patrząc na rzecz, byliśmy zainteresowani w tym, żeby zmiana ustroju Rosji poszła jak najdalej, sięgnęła jak najgłębiej. Nie w sensie przewrotu społecznego, jeno w sensie zasadniczej reformy politycznej. Z drugiej zaś strony, żeby społeczeństwo polskie w zaborze rosyjskim od początku tego okresu wykazywało jak największą spójność, samoistność i odrębność od Rosji. Żeby wreszcie zorganizowało się należycie do wydobycia z siebie Po zmianie ustroju państwa jak największej energii w walce o swe prawa narodowe Z tego punktu widzenia Najkorzystniejsza dla sprawy polskiej była w momencie przewrotu Postawa wyczekująca Przede wszystkim dlatego, żeśmy nie biorąc udziału w ruchu rosyjskim Nie wciągali się w głąb Rosji Odcinali od niej, wyodrębniali Polskę. Powtórę, że pozostawiając ruchowi rosyjskiemu jego charakter wyłącznie rosyjski, zwiększaliśmy szansę jego zwycięstwa. Udział bowiem Polaków w tym ruchu nieuchronnie musiał prowadzić do obudzenia i zorganizowania największej siły politycznej w Rosji. Nacjonalizmu który wzmocniłby niepomiernie rząd broniący dawnego ustroju. Po trzecie wreszcie, że ruch rewolucyjny w Polsce musiał pociągnąć za sobą represje o wiele silniejsze niż w Rosji. Represje zwrócone nie przeciw rewolucjonistom wyłącznie, ale przeciw całemu krajowi. Przy wypróbowanej po latach 1831 i 1864 psychologii społeczeństwa. Takie represje pociągały za sobą upadek ducha, ogólne przygnębienie i bezwład na szereg lat, gdy właśnie w okresie, który się zbliżał, który miał nam otworzyć pole do politycznego czynu, trzeba było, a kraj był zdolny do wykazania jak największej energii. Jednakże kto znał jako tako stan umysłów w Polsce? Ten musiał mieć duże wątpliwości, czy tę postawę wyczekującą uda się zachować. Istniał cały szereg czynników różnego charakteru i różnej siły, które ją mógł uniemożliwić. Braliśmy je w rachubę, ale muszę przyznać, żeśmy ich siły nie doceniali. Póki nasz kocioł polski stał pod przykrywą, nie widziało się dobrze, co zawiera. Gdy przykrywa spadła, Zawartość jego ujawniła tyle niespodzianek, iż ludzie, którym się zdawało, że najlepiej znają społeczeństwo, szeroko otworzyli oczy. Mnie osobiście przyniosło to jedną z najsmutniejszych chwil w moim życiu. Musiałem nagle i o wiele obniżyć moje pojęcie o współczesnej wartości naszej jako narodu. Królestwo kongresowe w dobie popowstaniowej stało się przedmiotem jedynego w swoim rodzaju eksperymentu w dziejach. Przeprowadzał ten eksperyment rząd rosyjski, który zresztą nie całkiem zdawał sobie sprawę z tego, co robi. Kraj z gęstością zaludnienia wyższą od Francji, przechodzący szybką ewolucję społeczną, wytwarzający całe nowe warstwy ludności, rozwijający wielki przemysł i handel, Poddany został rządom ściśle policyjnym, bez cienia jakiegokolwiek samorządu miejscowego, poza gminą wiejską. Bez możliwości tworzenia jakiejkolwiek organizacji społecznej. Niezdolni zrozumieć położenia kraju, bo sami wyrośli w stosunkach bez porównania pierwotniejszych. Administratorzy kraju przeprowadzali bezwzględny zakaz stowarzyszeń, nawet naukowych, niesłychanie surową cenzurę prasy, zakaz współdziałania obywateli w jakiejkolwiek postaci, wymiany myśli w najważniejszych, najbardziej palących sprawach społecznych. Pomijając już obniżenie pojęć zdolności do realnego rozważenia spraw politycznych i społecznych, co niezawodnie leżało w celach rządu, wynikiem tego eksperymentu musiało być silne, zanarchizowanie społeczeństwa. Wiedzieliśmy to w pewnej mierze. Dużo miejsca temu przedmiotowi poświęcaliśmy w swoim czasie na łamach przeglądu wszechpolskiego. To wszakże, co się ujawniło w czasie kryzysu rosyjskiego, przewyższało w ogromnej mierze wszystkie nasze przewidywania i obawy. W zarysie polityki polskiej nowej doby pomijać tego nie można bo tu właśnie tkwi źródło wielu rzeczy, które zdecydowały o charakterze naszego życia politycznego i o jego ustosunkowaniu się do głównego zagadnienia polityki polskiej, do sprawy niepodległości. Kryzys rewolucyjny w Rosji wybuchł w całej pełni dopiero po zakończeniu przegranej wojny i po zawarciu pokoju w Portsmouth. Dopiero wtedy rząd się zachwiał i władza jego w całym państwie tak osłabła, że nie była zdolna zapanować nad sytuacją wewnętrzną. Dopiero wtedy i w Polsce wyszły na wierzch wszystkie siły do owego czasu ukryte, ujawniając rzeczywisty stan społeczeństwa. W czasie wojny jeszcze nikt istotnego stanu rzeczy tak naprawdę nie znał. Nikt nie wiedział, jakimi siłami przyjdzie operować, z jakimi się zmagać. To też jeżeli w tym pierwszym okresie zjawiły się przeszkody do zachowania wobec wypadków postawy wyczekującej, były to przeszkody tradycyjne, wypływające z dwóch starych kierunków po myśli politycznej, którym przeciwstawiała się nasza polityka, pierwsza od dawna próba polityki polskiej. Jeden z nich szedł po linii powstań, drugi po linii aktów wiernopoddańczych, zmierzających do zjednania sobie korony i rządu obcego państwa. Oba te kierunki, trzymając się jeszcze na powierzchni skutkiem tak powszechnego w Polsce lenistwa myśli, skutkiem niezdolności czy też niechęci do głębszego wejrzenia w stan kraju, w politykę państw rozbiorczych, wreszcie w położenie międzynarodowe, polegały na niezdawaniu sobie sprawy ze współczesnej rzeczywistości, a stąd na operowaniu fałszywymi przesłankami, Nakarmieniu się fikcjami. Głównym źródłem odwagi i otuchy polityki wiernopoddańczej w Polsce było uznane za pewnik jej wielkie powodzenie w państwie austriackim. Ludzie, myślący jeszcze pojęciami XVIII wieku, nie rozumieli należycie źródeł ewolucji państwa Habsburgów po roku 1848. Nie widzieli, że przekształcenia jego wewnętrzne były koniecznością, że z drugiej strony ustosunkowanie sił wewnętrznych w jednej połowie monarchii grożące rozsadzeniem państwa zmuszało do szukania czynnika równowagi w Polakach i uprzywilejowania ich w porównaniu z innymi ludami nieniemieckimi to wyjątkowo korzystne położenie Polaków mogło im niezawodnie przynieść więcej niż dostali gdyby się byli dobrze orientowali w położeniu i umieli organizować odpowiednią akcję polityczną. Nie licząc się nawet bardzo z chronologią wypadków, wszystkie zdobycze narodowe w Galicji wyprowadzano z przestarzałej w stylu i treści deklaracji – przy Tobie, najjaśniejszy Panie, stoimy i stać chcemy. Tymczasem te zdobycze – przyniosły czynniki nowe niezależnie ani od pana ani od stania przy nim zostały one osiągnięte wcale nie dzięki wysiłkom polskim bez zasługi właściwie ze strony polskiej jedyny w owym momencie dziejowym a właściwie na zajutrz po nim wielki wysiłek Polski to był wysiłek stronnictwa krakowskiego jego praca nad wmówieniem całemu ogółowi polskiemu, że to wszystko jest jego zasługą. I to się w znacznej mierze udało, trzeba stwierdzić, z ogromną szkodą dla myśli politycznej polskiej. Uczniowie i naśladowcy stronnictwa krakowskiego w Warszawie, od wstąpienia na tron Mikołaja II. Zgrupowani w obóz polityczny, mający już za sobą dziesięcioletnią akcję, która zrazu zdawała się mieć pewne blade widoki powodzenia, która doszła do najwyższego napięcia w chwili pobytu parycarskiej w Warszawie w roku 1897 i która właśnie wtedy doznała największego niepowodzenia, sądzili – że niepomyślna wojna Rosji na Dalekim Wschodzie i początek doniosłego kryzysu konstytucyjnego w państwie to tylko moment, w którym łatwiej będą zrozumiane oświadczenia wierno-poddańcze. spotkają się z wiarą w ich szczerość i będą mogły pociągnąć za sobą ustępstwa dla Polaków. A może nawet początek zmiany całego systemu polityki rosyjskiej w Polsce. Fałszywie pod wpływem nauk krakowskich Rozumiejąc ostatnie pięćdziesięciolecie Dziejów austriackich i galicyjskich Nie zdawali sobie sprawy z tego Że tylko głęboka zmiana w ustroju politycznym Rosji Może zasadniczo zmienić położenie Polski Że zatem zadaniem polityki polskiej jest Rozumnie dążyć do tego Żeby ta zmiana jak najdalej zaszła nie zaś stawać od początku kryzysu przy rządzie i dawać mu moralne podtrzymanie. Nie tylko nie brali w rachubę względów na sprawę polską jako całość, ale błędnie rozumowali nawet z punktu widzenia polityki miejscowej, dążącej jedynie do poprawy położenia polskości w zaborze rosyjskim. Nadto od początku grzeszyli tym iż zapominali, że wszelka akcja budzi reakcję, że ich akty wywołają w społeczeństwie o wiele silniejsze akty w kierunku przeciwnym. Prawda, że polityk mający wiarę w swój plan działania nie powinien się cofać z obawy przed reakcją ze strony przeciwników. Ale może śmiałość naprzód tylko wtedy, gdy obmyślił środki zwalczenia tej reakcji. Inaczej działanie jego daje skutki odwrotne do zamierzonych i wytwarza w społeczeństwie chaos polityczny. Polityka zaś zwana ugodową stała zawsze słabo ze środkami zwalczania reakcji, jaką budziła. Zwalczanie to brały na siebie władze rosyjskie. To zaś ani nie było skuteczne, ani nie dodawało polityce ugodowej, moralnej mocy. To też głównym skutkiem wystąpień polityki wierno-poddańczej w czasie wojny japońskiej było to, że zmuszały jej przeciwników w Polsce do porzucenia postawy wyczekującej, która była w owej chwili dla sprawy naszej najkorzystniejsza. Drugi kierunek myśli porozbiorowej, kierunek powstańczy, jakkolwiek po 1864 roku ogłoszono ostateczne jego bankructwo, nie zamarł całkowicie. Idea powstania przeciw Moskalom miała zawsze dostęp do pewnego typu umysłów. Właściwie każdy z nas, wychowywanych w uczciwej rodzinie polskiej, od jakiegoś dziesiątego roku życia, był materiałem na powstańca. Tylko, że ludzie bardzo rychło, w miarę jak się uczyli patrzeć i myśleć, z tego wyrastali. Teraz, kiedy Polska wydobyła się z niewoli, kiedy istnieje państwo polskie, kiedy przestała istnieć kwestia jak postępować względem zaborców, jak reagować na ucisk i myśl nasza o czasach niewoli powinna się wyzwolić, wydobyć się spod ucisku. Czas już, ażeby literatura nasza o czasach porozbiorowych przestała być zbiorem namiętnych pamfletów, żeby oceniono spokojnie znaczenie historyczne i wartość polityczną naszych powstań. Nie ma tu miejsca na wszechstronny rozbiór tego przedmiotu. Miałbym sporo o nim do powiedzenia, bo wiele czasu i pracy myśli poświęcił na zrozumienie, czym były nasze powstania. Ograniczę się tylko do sumarycznego stwierdzenia najważniejszych punktów. Powstania nasze były zbrojnymi protestami przeciw uciskowi, nie zaś walką o odbudowanie państwa polskiego. Żadne z nich nie miało planu tego państwa, kierownicy ich nie zastanawiali się nawet poważnie nad tym, co by zrobili w razie powodzenia. Autorzy powstań nie liczyli się wcale z położeniem zewnętrznym i wybierali na wybuch najnieodpowiedniejsze momenty polityczne. Wybuchały powstania wbrew woli ogromnej większości społeczeństwa, narzucane mu przez garść przeważnie młodzieży. Dwa główne powstania 1830 i 1863 roku przyniosły korzyść. Naszym wielkim kosztem, interesom nie naszym. Pierwsze było dywersją, która ocaliła rewolucyjny Zachód od zbrojnej interwencji rosyjsko-pruskiej. Tu przynajmniej nie służyło sprawie wrogów. Drugie gorzej, bo umożliwiło Prusom oddalenie Rosji od Francji i związanie jej z sobą na naszą zgubę. Skutkiem powstań położenie polityczne ziem polskich pogarszało się olbrzymimi skokami. Więzy niewoli zacieśniały się z niemożliwą w innych warunkach szybkością. Po powstaniach następował upadek sił fizycznych i moralnych narodu. Przychodziła apatia i bierność ułatwiając wrogom niszczenie polskości. W szczególności wpływ Polski na ziemiach wschodnich został skutkiem powstań w poważnej części zniszczony. Powstania likwidowały sprawę polską w Europie. Po 1863 roku została ona wykreślona z porządku dziennego spraw międzynarodowych i pokryta całkowitym milczeniem. Wyrobiły nam one wreszcie w świecie Reputacja narodu, dla którego nic zrobić nie można, bo on sam dla siebie nic zrobić nie umie. Ta reputacja narodu nieumiejącego rozumnie bronić swojej sprawy, prowadzić swoich interesów, narodu potrzebującego obcej kurateli, była jedną z największych przeszkód teraz w ostatniej dobie, kiedyśmy już szli naprawdę do odbudowania Polski. I dziś jeszcze, odświeżana ze złą wolą przez naszych wrogów, wiele nam ona szkodzi. Opinia publiczna w Europie dawała nam od czasu do czasu jałmużne sympatii lub politowania. O ile nie uważała nas za naród umarły. Kierownicy polityczni postawili na nas krzyż zapomnienia. W niektórych zaś gabinetach dyplomatycznych pamiętano, że umiemy swoim kosztem oddawać usługi obcym. I rejestrowano nas jako bezmózgową hołotę polityczną, którą w razie potrzeby można wyzyskać nie tylko dla obcych, ale nawet dla wrogich Polsce interesów. To też i w dobie, kiedy zdawało się, że okres powstań w Polsce należy już do przeszłości. Próby wyzyskania nas ponawiały się. W czasie wojny rosyjsko-tureckiej 1877-1878 roku Zaczęto przygotowania powstańcze Istniała już organizacja Tylko została przez władze rosyjskie wykryta Nawet później, na kilkanaście lat przed końcem stulecia Gdy się zanosiło na konflikt zbrojny Rosji z Anglią Na tle rywalizacji w Azji Środkowej Zjawili się w Warszawie jacyś nieznani ludzie Przepytujący, czy nie dałoby się zrobić powstania? Tym razem żadnego już materiału na powstanie nie było Społeczeństwo już otrząsnęło się radykalnie z dawnych form myślenia. Przekształcało się szybko na nowoczesne społeczeństwo europejskie. W atmosferze zagadnień społecznych i kulturalnych, ku którym umysły wyłącznie, nawet zbyt wyłącznie się zwróciły, idea powstańcza wygasła. Wygasła ona wszakże w ośrodkach życia polskiego, tam, gdzie się nowa tworzyła Polska. W odleglejszych zakątkach coś jeszcze się tliło, Zresztą materiał na powstańców zawsze siedział na ławach gimnazjalnych, byle znalazł się kto, co by zechciał organizować. Wkrótce w ostatnim dziesiątku stulecia zjawiła się myśl powstańcza na nowo. Na łamach londyńskiego przedświtu. Tym razem na podłożu socjalistycznym. Program powstania połączonego z rewolucją społeczną. Nie wiem... Jakimi drogami myśl towarzyszy z Polskiej Partii Socjalistycznej doszła do programu powstańczego? Pod jakimi wpływami to nastąpiło? Dla dziejów doby poprzedzającej odbudowanie państwa wiadomość ta byłaby bardzo cenna i zasłużyłby się wielce ten z nich, który by dziś to opowiedział. To jest faktem że program ten rozwijano jako całkiem realny i że po wybuchu wojny japońskiej zanosiło się najwidoczniej na to, iż partia ma zamiar przejść od słowa do czynu. Przewidywanie tej próby czynu z jednej strony było głównym powodem mej podróży do Japonii wiosną roku 1904. Była obawa, żeby rządowi japońskiemu wchodzącemu pewnym krokiem w sferę wielkiej polityki światowej ale nie stojącemu blisko miejscowych spraw europejskich, ktoś z Europy nie niepotrzebnął planu wyzyskania Polaków do zrobienia Rosji dywersji na Zachodzie. Trzeba go było poinformować o istotnym położeniu Polski, o stanie sprawy naszej i o tym, jak pojmujemy zadania naszej polityki, wskazać mu, że próby w tym kierunku Polskę bardzo by drogo kosztowały, a Japonii nic by nie przyniosły. Obawy nie były płonne. Podczas mego pobytu w Tokio przybyli tam dwaj przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej w celu pozyskania Japonii dla swych planów powstańczych. Szczęściem okazało się, że rząd japoński był lepiej poinformowany o stanie rzeczy w Polsce, niż by tego można było oczekiwać. Lepiej niż niejeden rząd europejski. Próbowałem dowiedzieć się od kierowników PPS, co mają zamiar osiągnąć przez ruch powstańczy w Królestwie? Jak im się przedstawiają widoki jego powodzenia? Jak sobie wyobrażają realne jego skutki? Usiłowałem ich przekonać, że to, co chcą zrobić, jest nonsensem i zbrodnią wobec Polski. Ani jedno, ani drugie mi się nie udało. W odpowiedzi dostałem procesję mętnych frazesów wygłoszonych z ogromną pewnością siebie. Ma się rozumieć, ogół nasz ani myślał o podobnych przedsięwzięciach. PPS postanowiła powstanie mu narzucić przy pomocy starych, wypróbowanych metod prowokowania władz rosyjskich i terroru wywieranego na własnym społeczeństwie. Ani jedno, ani drugie nie było trudne. Miejscowe władze rosyjskie tylko czekały, żeby je sprowokowano. Ogół zaś Polski w Królestwie chyba w żadnym pokoleniu nie był tak tchórzliwy jak w tym, któremu zaczęła świtać zorza lepszej przyszłości. To ogromnie dodawało odwagi towarzyszom PPS. Od słynnego zajścia na Placu Grzybowskim w Warszawie, gdzie sprowokowane wojsko strzelało do niewinnego tłumu wychodzącego z kościoła, wypadki zaczęły iść szybko po sobie. Nie udało się wszakże nadać ruchowi charakteru ogólnego. Wszystko sprowadziło się do wystąpień partii przedsiębranych na jej wyłączną odpowiedzialność Społeczeństwo już nie było tak naiwne Jak w dawniejszych pokoleniach Zresztą firma socjalistyczna Pod którą działano Nie dodawała ruchowi popularności Jednakże ten ruch nie był bez korzyści nie dla Polski, ma się rozumieć. Rosja, mając wojnę na dalekim wschodzie, wojnę, jak się okazało, bardzo ciężką, przy fatalnym stanie organizacji rządu i armii, przy groźnym położeniu wewnętrznym, znajdowała się niejako na łasce swego zachodniego sąsiada. Dawano jej do zrozumienia, że Niemcy mogłyby z jej kłopotów skorzystać, i zapłacić jej za przymierze z Francją. To zmuszało ją do zabiegów w Berlinie o przyjazną neutralność, którą Niemcy gotowe były każdej chwili ofiarować i tanim kosztem swój wpływ w Petersburgu wzmocnić. Skończyło się tym, że Berlin dał rządowi carskiemu zapewnienie co do bezpieczeństwa na zachodniej granicy. I znów uniezależnienie się Rosji od Niemiec zostało o kilka kroków cofnięte. Ma się rozumieć, dużym dla Niemców ułatwieniem w tej operacji były początki ruchu powstańczego w Królestwie. Powtarzała się na mniejszą skalę historia konwencji Alvensleibena. Znów dla Niemiec. Rok 1863 Pracował dla Prus. Jeżeli się zważy politykę Bismarcka na kongresie berlińskim, w której zarysowały się już plany Berlina względem Turcji i Bałkanów, to powstanie podczas wojny rosyjsko-tureckiej 1877-1878 roku, gdyby było doszło do skutku, także przysłużyłoby się interesom niemieckim. Teraz, znów podczas wojny japońskiej, korzyść z ruchawki w królestwie wyciągnęły Niemcy. Więc wszelkie próby powstańcze, zaczynając od roku 1863, były już tylko z korzyścią dla Niemiec. Zacząłem się wtedy zastanawiać, czy to może być tylko zbieg okoliczności. Za wiele w tym było prawidłowości. Za wiele konsekwencji. A nie przychodziło mi wtedy jeszcze do głowy, że będę kiedyś patrzył na legiony polskie maszerujące obok pułków pruskich w braterstwie broni. Tu muszę zastrzec, że nie mam zamiaru uderzać w ton jakiegoś świętego oburzenia i narzucać go czytelnikowi. Chodzi mi o to, ażeby czytając te słowa Polak nie przestał ani na chwilę chłodno logicznie rozumować. Głównym autorem rozbioru Polski były Prusy. I one, to jedyne spośród trzech państw rozbiorczych, były naprawdę zainteresowane w całkowitym zniszczeniu Polski. Tej prawdy żadna sofistyka nie zatrze. Rozszerzenie się Austrii na północny wschód od Karpat nie było podyktowane żadną potrzebą państwa. Rosji były potrzebne wschodnie ziemie Rzeczypospolitej, stanowiące Hinterland i jej mocnych stanowisk na brzegach Morza Czarnego i Bałtyku. Do Dorzecza Warty, Wisły, a nawet Niemna, żadne poważne interesy państwowe jej nie pchały. Prusy swą karierę dziejową budowały na rozszerzeniu się na ziemię rdzennie polskie i zniszczenie całkowite Polski było głównym celem ich polityki. Był to ten z wrogów, z którym kompromis był nie do pomyślenia. On się mógł pogodzić tylko z ostatecznym pogrzebem Polski. I właśnie temu wrogowi zaczęła od pół wieku służyć myśl powstańcza, operująca hasłem niepodległości. Zbudowawszy w znacznej mierze dzięki brakowi mózgu politycznego w Polsce nowe cesarstwo niemieckie pod swoją hegemonią, Prusy wyrosły na pierwszorzędną potęgę światową i zaciążyły nad całą środkową i wschodnią Europą. Co tylko mogło im ułatwić dokończenie ostatecznej likwidacji kwestii polskiej. Przeszkodzić temu mogła tylko emancypacja Rosji spod ich wpływów prowadząca do nieuniknionego starcia zbrojnego między dwoma mocarstwami. I właśnie w tym okresie rozparcia się potęgi niemieckiej, odgrzewana z trudnością myśl powstańcza w Polsce, pracuje konsekwentnie nad tym, żeby oddalającą się od Niemiec Rosję na powrót do nich zbliżyć, jak najsilniej ją od Niemiec uzależniać. Powtarzam pytanie. Czyżby to był tylko prosty zbieg okoliczności? Przychodzi mi refleksja. Mówiąc o naszych dawniejszych powstaniach i o nowszych próbach w tym kierunku, staram się oceniać ich znaczenie ze stanowiska logiki politycznej. Zapominam, że wielu ludzi u nas nie umie o tym przedmiocie myśleć spokojnie, i logicznie, że na jego poruszenie reagują przede wszystkim uczuciowo. Jak to? Więc tyle bohaterstwa, tyle ofiarności i poświęcenia, tyle cierpień dla ojczyzny. Wszystko to spotyka się z potępieniem. Przede wszystkim są uczucia i uczucia. Iluż to ludzi w trzech pokoleniach słuchało z rozrzewnieniem patriotycznym słów pieśni. Powstań, Polsko, skrusz kajdany, dziś twój tryumf albo skon. Co do mnie, to te słowa obrażają moje najgłębsze uczucia, mój zmysł moralny. Człowiek, który w tym wypadku myśli to, co śpiewa, jest przestępcą. Sama myśl o tym, że Polska może skonać, jest zbrodnią. Wolno każdemu może być obowiązkiem zaryzykować wszystko, co jest, jego osobistą własnością, oddać majątek, przynieść życie w ofierze. Ale bytu Polski ryzykować, jej przyszłości przegrywać, nie wolno ani jednostce, ani organizacji jakiejkolwiek, ani nawet całemu pokoleniu. Bo Polska nie jest własnością tego czy innego Polaka, tego czy innego obozu, ani nawet jednego pokolenia. Należy ona do całego łańcucha pokoleń, wszystkich tych, które były i które będą. Człowiek, który ryzykuje byt narodu jest jak gracz, który siada do zielonego stołu z cudzymi pieniędzmi. Dalej mówię o powstaniach jako o czynach politycznych. Mówię o czynach ludzi, którzy robili politykę powstańczą. Nie mówię o tych, co się bili. To żołnierze, do których polityka nie należy. Z chwilą, kiedy poszli za wezwaniem do walki o wolność czy niepodległość Polski, za wezwaniem tych, którym zaufali. Ich rzeczą było dobrze bić się, być dobrymi żołnierzami, nic więcej. Ich nieszczęście, jeżeli źle umieścili swoje zaufanie. Pamiętam, w początku Wielkiej Wojny przybył do Warszawy pułkownik rosyjski, przysłany przez szefa sztabu Armii Południowo-Zachodniej generała Aleksiejewa dla rozmowy z nami w sprawie Legionu Polskiego formowanego przy Armii Rosyjskiej. W trakcie konferencji, którą kilku z nas z nim odbywało, zapytałem go mimochodem. Panowie, macie na swoim froncie Legiony Polskie po stronie austriackiej. Czy aby dobrze się biją? Dobrze, odpowiedział pułkownik. To mnie bardzo cieszy. Rosjanin spojrzał na mnie zdziwiony. Pułkowniku, rzekłem. Chciałbym, żeby Polacy zawsze się bili tylko za dobrą sprawę. Ale kiedy się już biją za złomu, to chcę, żeby się przynajmniej dobrze bili. Żołnierz jest odpowiedzialny za to tylko, czy jest dobrym żołnierzem. Za swą odwagę, wierność, obowiązkowość. Dowódca jest odpowiedzialny za to, jak tym żołnierzem kieruje? Polityk jest odpowiedzialny za samo użycie wojska. Mnie tu obchodzą tylko politycy, tylko organizatorowie zbrojnych poczynań i od początku tylko nimi się zajmuję. Czasem się mówi, ależ ci ludzie jak najlepiej chcieli. Wchodzenie w intencje czynów może należeć do sądu, gdyby ta sprawa mogła przed sądem stanąć. Może należeć wreszcie do księdza w konfesjonale, gdyby autorzy danych czynów chcieli się z nich spowiadać. Ja nie sądzę ludzi. Nie mam zamiaru nakładać im pokuty ani dawać rozgrzeszenia. Mnie obchodzą same czyny. Ich wartość polityczna. To, jak sprawa polska na nich wychodziła. To przede wszystkim musi obchodzić każdego Polaka, który ma choć trochę polskiego sumienia. I te rzeczy trzeba dobrze zrozumieć, jeżeli chcemy się na przyszłość zabezpieczyć przed gubieniem Polski przez samych Polaków. Pewien człowiek ze starszego pokolenia opowiedział mi scenę, której był świadkiem w roku 1863 na ulicy w Warszawie. Do idącego chodnikiem mężczyzny podbiegł z tyłu młody człowiek i wbił mu nóż między łopatki. Nieszczęśliwy padł na wznak. Tamten odwrócił się, spojrzał mu w twarz i wykrzyknął — Ach, przepraszam pana, omyliłem się. Myślałem, że to Dąbrowski. I pobiegł dalej, zostawiając biedaka we krwi broczącego. Nie wiem, jak ów ugodzony przyjął te przeprosiny. To wiem wszakże, że Polska nieraz w swych dziejach porozbiorowych Dostawała przez omyłkę taki nóż w plecy od samych Polaków. Z tą różnicą, iż jej nie przepraszano, ale nawet kazano sobie dziękować. W polityce trzeba nie żałować wysiłku. Trzeba wszystko zrobić, żeby się nie omylić. Bo omyłka często bywa zbrodnią. Ludzie chcą kierować losami Polski, a nie mogą się zdobyć dla niej na tyle poświęcenia, żeby się czegoś nauczyć, żeby jej położenie zrozumieć, żeby głębiej zastanowić się nad wartością tego, co jej starają się narzucić. I później mówi się, ależ oni jak najlepiej chcieli. Nie wchodzę też w intencje ludzi, którzy próbowali organizować powstanie w Królestwie w roku 1904. Nie zastanawiam się nad ich psychologią. Jakkolwiek dałoby się tu sporo powiedzieć. Zajmują mnie same poczynania i ich polityczny bilans. Nie jest też próżną ciekawością stawiać sobie pytanie, jakie wpływy podyktowały wejście na tę drogę. Jeżeli słuszne jest powiedzenie i specit i protest, jeżeli była w tym ręka niemiecka, to jaką drogą wpływy niemieckie penetrowały do Polski tak silnie? Gdybyśmy na te pytania mogli znaleźć odpowiedź, dużo by nam to pomogło i w polityce dzisiejszej, i na przyszłość. Niestety muszę te pytania pozostawić otwarte, bo w przypuszczenia nieoparte na dostatecznych danych wdawać się nie chcę. Zwrócę tylko uwagę na jedno. Polska Partia Socjalistyczna należała do partii socjalistycznych prawowiernych. Tak jak prawowierność rzymskiego katolika zewnętrznie się poznaje po tym, że uznaje on papieża za głowę kościoła. Prawowierne partie socjalistyczne uznawały za głowę socjalną demokrację niemiecką. Do tych należała Polska Partia Socjalistyczna i w Berlinie Uznawano jej prawowierność. Jej delegaci brali udział w kongresach socjalno-demokratycznych. Jeżeli sobie dobrze przypominam, to był nawet jakiś proces o to. Konkurenci PPS w Polsce, zdaje się, socjalna demokracja Królestwa Polskiego i Litwy, oskarżyli ją przed socjalistycznym Rzymem, to jest przed towarzyszami niemieckimi, o brak prawowierności, o socjalpatriotyzm oskarżenie pozostało bez skutku. Towarzysze niemieccy w programie powstańczym nie widzieli dowodu braku prawowierności. Socjalna demokracja galicyjska tak już bez kwestii prawowierna, że pobierała subwencje od socjalnej demokracji niemieckiej na swój organ partyjny, krakowski naprzód, ściśle związała się z PPS, tworząc z nią właściwie jedną partię w dwóch państwach. Z drugiej strony nie można było odmówić socjalnym demokratom niemieckim, że byli wcale niezłymi Niemcami. Podczas wojny europejskiej wykazywali oni wiele niemieckiego patriotyzmu. Umieli nawet rozwijać akcję polityczną na zewnątrz w interesie wojującego cesarstwa, niewątpliwie w ścisłym porozumieniu z rządem. Taką wielką akcją była na przykład ofensywa pokojowa niemiecka w początkach roku 1917 pod hasłem, Pokój bez aneksji. Robota wcale dobrze świadcząca o zamyśle politycznym socjalnych demokratów niemieckich. O ich zdolności zużytkowania swych wpływów za granicą na korzyść państwa niemieckiego. Socjalna demokracja niemiecka...